Księga Sędziów, dziesiąty rozdział i przeczytajmy dwa wiersze z tego rozdziału. Pierwsze dwa wiersze. Po Abimelechu wystąpił, aby ratować Izraela Tola, syn Pui, wnuk Doda, z plemienia Isahara. Mieszkał on w Szamir na Pogórzu Efraimskim. Sądził on Izraela przez 23 lata, po czym umarł i został pochowany w Szamir. Adaś tutaj nas na początku raczył wieloma miejscami Słowa Bożego i takimi wybranymi, bogatymi w treść. Te dwa wiersze nie wydają się być zbyt treściwe, jeśli chodzi o jakieś, jakąś duchową sprawę. Jakkolwiek mam nadzieję, że z pomocą Bożą zobaczymy, iż tak nie jest. Ale rozważywszy dokładnie tą ciekawą postać, jaką jest Tola i to, co Tola reprezentuje, posilimy się duchowo. Czytamy tutaj... W pierwszych słowach tego fragmentu po Abimelechu i ostatnio tutaj przed jeszcze Nowym Rokiem kalendarzowym rozważaliśmy tą postać Abimelecha, któremu poświęcone są poświęcony był cały długi rozdział, aż 57 wierszy. Widzimy tutaj, że duży fragment Bożego Słowa poświęcony jest temu, który tak naprawdę nie był sędzią, ale był samozwańczym królem. Był pierwszym królem Izraela tak naprawdę. I to jego ambicje, najprawdopodobniej zaszczepione mu już wcześniej przez Gedeona, sprawiły, że ten żonny władzy młodzieniec zdobył tą władzę i rządził, ale te jego rządy przyniosły wielki chaos przyniosły podział w kraju przyniosły zamieszanie, przyniosły wiele zła i po nim po tym właśnie Abimelechu wystąpił aby, zobaczcie ratować Izraela Tola to słowo wystąpił jest takim specyficznym słowem które się pojawia w tej księdze przy okazji prawdziwych sędziów ono czasami tłumaczone jest powstał i jest to wyrażenie, które w tej księdze pojawia się w sytuacjach, kiedy Bóg kogoś powołał na sędziego. Takiego słowa nie znajdziemy przy Abimelechu. Natomiast Tola, któremu chociaż tutaj jest tak mało miejsca poświęcone jest człowiekiem, który powstał, aby ratować Izraela i nie czytamy tutaj o jakichś szczególnych wrogach którzy by wtedy najechali na nich tak jak za czasów Gedona mamy bardzo szczegółowo opisane sytuacje jacy to byli wrogowie, co tam się działo w jakim oni ubóstwie byli i tutaj w zasadzie nie czytamy o żadnej opresji o żadnych bitwach, o żadnych wojnach po prostu jest napisane że powstał Tola, aby ratować Izraela I może to oznaczać, że nie było jakichś szczególnych najazdów. Może to oznaczać, że nie było jakichś wielkich bitew. Ale ten jego ratunek, to słowo, które tu jest użyte też jest takim ogólnym słowem, które może oznaczać zbawienie. Wystąpił, aby zbawić, aby ratować. Ale też może oznaczać, aby chronić, aby bronić. I być może... Wcale nie było, mówię, jakichś tam wielkich najazdów Czy czegoś takiego Być może Tola został wzbudzony i powołany Aby ratować ich z tego stanu W którym się znaleźli Po tych żądach Abimelecha Po tym okresie rozłamu Po tym okresie zamieszek O których wcześniej żeśmy w dziewiątym rozdziale mówili I czytali Bóg powołał tego człowieka Aby stał się obrońcą I zbawicielem Bożego ludu aby ratować ich w tej rozsypującej się sytuacji ekonomicznej rozsypującej się sytuacji religijnej która jak widzimy też za czasów Abimelecha oni na nowo stali się falcami. służyli temu Baalowi, z którym zawarli przymierze i dla niego świątynię postawili tak naprawdę yy, mamy za mało tej informacji, aby wiedzieć na czym polegało to zbawienie i ta ochrona ale te słowa, które tu są powiedziane są jednoznaczne powstał, aby ratować powstał, aby chronić i to ciekawe, że nie mamy więcej szczegółów o tym człowieku chociaż jak zobaczymy sądził Izraela przez 23 lata więc to dosyć długi okres czasu myślę, że tutaj wszyscy no nie wszyscy ale większość z nas ma ponad 23 lata. I, I tak jakbyśmy na chwilę tylko sięgnęli pamięcią, jak to było, kiedy mieliśmy 23 lata mniej. Ja miałem 17 lat dopiero. Młodzieniaszkiem. Inny świat, to kawał czasu temu. 23 lata, to nie jest tak dużo znowu, a nie jest tak mało. To jest kawał życia. Nie miałem żony, nie miałem dzieci. Chodziłem jeszcze do szkoły. Jeszcze nawrócony nie byłem nawet. Wiele się zmieniło przez 23 lata. A jednak te 23 lata są tutaj tylko wspomniane w dwóch wierszach. I naszą tendencją jest sądzić, że Tola nie był nikim znaczącym. Naszą tendencją jest sądzić, że Skoro tak mało nie napisano, prawdopodobnie nie było o czym pisać. Ja pamiętam kiedyś sam takie nadkazanie powiedział. Nie wiem, czy ja też pamiętasz. No, kiedyś ty mi zwróciłeś uwagę, mówisz, no niekoniecznie. A ja pamiętam to, bo kiedyś tam spotkaliśmy na Dworcowej, kiedyś tam. Wiem właśnie, czy ktoś zna takich takich ludzi jak Tola, jak Jair i innych tam jeszcze jednego wymieniłem i nikt nie wiedział, co to są. Mówię, no właśnie, nic o nich nie wiadomo, bo tak o nich mało napisało, prawdopodobnie nic nie zrobili. A dzisiaj mam troszkę inne zdanie to, że o kimś jest mało powiedziane wcale nie oznacza, że jest nieznaczący w oczach Bożych. Widzicie, my przykładamy wielką uwagę do tych ludzi, którzy robią wielki hałas. Do tych ludzi, którzy robią wrażenie. Do tych ludzi, o których się wiele pisze i wiele się mówi, i wiele się trąbi. I nam się wydaje, że to jest jednoznaczne z wielkością. Ale czy rzeczywiście tak jest? i Czy tak zawsze jest? Ja nie chcę powiedzieć, że ci, o których się wiele mówi o których się wiele pisze, nic nie znaczyli. Absolutnie. Myślę, że oni bardzo wiele znaczyli, dlatego o nim tak wiele się napisało. Ale myślę, że jest wielu takich, którzy mieli wielki wpływ, wielkie znaczenie na życie innych, na historię tego świata, o których bardzo mało wiele. Bardzo mało wiemy. O których nawet może nie ma żadnej wzmianki, którzy przeszli gdzieś tam do historii nikt o nich nigdy nie pamięta. A jednak kiedyś, kiedy staniemy w tym wielkim dniu przed Bogiem, okaże się, że ci, o których nic nie wiedzieliśmy, ci, których może żeśmy nawet znali i którymi, o których niewiele myśleliśmy, może się okazać, że ich znaczenie będzie większe niż tych, o których myśmy wiele mówili, o których wiele napisano i którzy sądziliśmy, że są wielcy. Pan Jezus kiedyś opowiedział taką znaną nam chyba wszystkim dobrze przypowiedź o pracownikach winnicy, która ilustruje tę prawdę, iż nie zawsze nasze ludzkie wyobrażenia, ważności i wartości ludzkiej pracy pokrywają się z Bożą oceną. I że niejednokrotnie w ostatecznym rozrachunku ci, którzy sądzili, że powinni być pierwsi, będą ostatnimi. A ci, którzy nie mieli o sobie wielkiego mniemania i stali na końcu. Okazało się być postawieni z przodu. Tak naprawdę to, na czym nam powinno zależeć w naszym życiu, to nie to, aby narobić wiele hałasu, nie to, aby o nas wszyscy wiedzieli wszyscy o nas dużo mówili, ale to, żebyśmy robili to, co do nas należy. To, za co od Boga otrzymamy zapłatę. To, co w oczach Bożych ma znaczenie i za co Bóg nas sowicie wynagrodzi. Pan Jezus powiedział, że jeśli nawet zrobimy małą rzecz w Jego imieniu, to jest ważne. Jeśli zrobimy małą rzecz nawet w Jego imieniu, choćby to był kubek wody podany komuś, to nie będzie to zapomniane. Naszą tendencją jest to, aby marzyć o wielkich rzeczach, pragnąć wielkich rzeczy. I nie ma w tym wierze nic złego. Ale jakże często nie osiągając od razu tych wielkich rzeczy, nie mając tych wielkich rzeczy, ilu ludzi ulega zniechęceniu. I jak gdyby patrz na te małe rzeczy i mówi, no to wszystko takie jest nieznaczące, takie niepociągające, to, to, to tak ciężko się to zagraża, bo to taki nie wydaje się owocu jakiegoś wielkiego rodzina i tak dalej. to ciężko jest, wiecie, robić wiernie i być wiernym w tym małym. I łatwo jest tak żyć w takich marzeniach wielkości, nie będąc wiernym w tym, co Bóg nam powierzył. W tym małym, do którego nas przeznaczył. Jeśli będziemy wierni, wiemy, że może postawić nas nad czymś wielkim, może dać nam to pragnienie naszych serc, aby oglądać wielkie rzeczy. Ale to zawsze zaczyna się od wierności tam, gdzie jesteśmy, w tym małym. W tych dwóch wierszach wierzę, że ukryte są dwie bardzo ważne lekcje, które mam nadzieję dotrą dzisiaj do nas. Po pierwsze spójrzmy na używę tutaj słowa w tych, w tych wierszach i spróbujmy najpierw rozszyfrować te hebrajskie słowa czytamy, że Tola mieszkał w Szamir na pogórzu efraimskim i znowu nie wiemy, czy mieszkał tam już wcześniej, zanim wystąpił, aby ratować Izraela czy przeniósł się tam po tym, jak został powołany na sędziego gdyż to miejsce w Efraimie było takim centralnym miejscem, gdzie był dostęp do innych plemion i tam ludzie mogli łatwiej do niego przyjść i łatwiej mogli mieć lepszy z nim kontakt niż tam, gdzie mieszkało jego rodzime plemię i Sahara. W Izraelu były dwa miejsca, które nazywały się Szamir. Jedno z nich nazywało się, jedno z nich znajdowało się w Judzie, drugie natomiast tutaj na pogórzu to hebrajskie słowo, które nadane zostało, czy nazwa tego miasta, która kryje się pod tym hebrajskim słowem, ma w sobie takie znaczenie czegoś kłującego, jakichś kolców, czegoś ostrego, czegoś, co powoduje właśnie ukłucie. I historycy wierzą, że wiązało się to z tym, że wokół tego miasta rosły ciernie jakkolwiek czasami to słowo było tłumaczone jako ostry kamień a więc Tola mieszkał w Szamir w miejscu cierni albo ostrych kamieni i Sahar z którego pochodził Tola imię tego plemienia oznacza ten który przynosi zapłatę ten który przynosi nagrodę Natomiast Efraim, do którego się przeniósł, jego imię oznacza podwójny owoc. Tola miał ojca, który nazywał się Puła. Jego imię znaczy wspaniały, znakomity. Natomiast jego dziad nazywał się Dodo, co znaczy Umiłowany. Oto mamy tutaj człowieka, który ma ojca wspaniałego, znakomitego i dziada, który nazywa się umiłowany. I oto ten wspaniały, znakomity, oto ma syna i nazywa go Tola. To powszechne słowo w Starym Testamencie. Występuje aż 49 razy w Starym Testamencie. A najczęściej jest przetłumaczone, dlatego nie wiemy, że tam jest tola. I ma dwa znaczenia. Jego podstawowe znaczenie to robak. Glista. Kto za chciałby mieć takie imię? Hej, robak. Chono Hej, Glista. Co u Ciebie? Takie imię miał? Jego ojciec wspaniały, Jego dziad umiłowany, a ten robak, glista. Takie imię. Takie dostojne. Oto w drugiej Księdze Mojżeszowej w XVI rozdziale i 20 wierszu czytamy o tym, jak to Bóg zesłał mannę w Starym Testamencie. I Bóg powiedział, że każdego dnia mają zbierać tą mannę, pamiętacie? I że nie ma tam przechowywania na następny dzień, wszystko muszą zjeść. Ale czytamy, że niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się tolaim, robactwem i zacuchnęło A, wiecie jakie to jest Kiedyś z wam się zdarzyło coś takiego? Ja wiem, myśmy kiedyś wyjechali za na długie i zostawiliśmy taką pszenicę, kupiliśmy pszenica, to była czy kukurydza, już nie pamiętam. Pod zlewem to stało, przyjechadzimy, a tam gdzieś to wszystko rusza, nie? I te, te, te, takie, te robactwo tam się zaległo w tym. Okropne! Wiecie? I teraz to takie imię, wiecie? Tola. Robal. Robak. O. Ale to słowo ma też inne znaczenie. To słowo oznacza też, czy jest tłumaczone w naszym, naszym tłumaczeniu, jest różnie oddane, może oznaczać purpurę, szkarłat i karmazyn. W drugiej księdze Mojżeszowej, również w 26 rozdziale, czytamy o budowie przybytku. I Bóg mówi do Mojżesza, przybytek zaś zrobisz z dziesięciu zasłon, ze skręconego pisioru, i z fioletowej i czerwonej purpury. I z karmazynu dwakroć barwionego. I tutaj to słowo jest Tolat. Dalej w drugiej księdze Mojżeszowej w 26, tak samo rozdziale, i w 31 wierszu, Bóg mówi, zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury z karmazynu. Tolat. To samo słowo. Jak to możliwe, że to słowo e, ma dwa tak odmienne znaczenia. Robak jednocześnie oznacza karmazyn, czy szkarłat, czy purpurę. W tamtych czasach nie produkowano chemicznych farb, tak jak my to robimy, ale w tamtych czasach taką, taki barwnik o takim kolorze uzyskiwano dzięki zbieraniu z drzew tych właśnie robali były takie o których, które to słowo właśnie opisuje hebrajskie, robaki które mieszkały na dębie karmazynowym dowiemy się za chwilę dlaczego tak ten dom się nazywał te robaki były zbierane, a następnie były mielone i wyciskane i z ich krwi Produkowano ten barwnik, którym barwiono tkaniny. Dlatego też to słowo oznaczało jednocześnie jedno i drugie. Było nazwą tego robaka, tej listy, i jednocześnie nazwą tego barwnika, tego, tej farby, tego koloru, i również rzeczy, które, które uzyskały ten kolor poprzez zabarwienie. W Starym Testamencie to słowo robak często symbolizuje słabość i niskość człowieka. I otwórzmy na chwilkę księgę Hioba, którą wszyscy tutaj miłujemy. 25 rozdział, i przeczytajmy wiersze od 4 do 6. W księgach 25 rozdział i będziemy czytali od 4 do 6 wiersza, gdzie Bildad porównuje majestat Boga z właśnie słabością i niskością człowieka. I tak to oto Bildad mówi. Jakże więc człowiek może być sprawiedliwy w obliczu Boga? Jak może ten, kto się urodził z niewiasty być czysty? Oto... Jeżeli nawet księżyc nie świeci dość jasno Jeżeli nawet gwiazdy nie są czyste w jego oczach O ileż mniej śmiertelny, który jest jak czerw I syn człowieczy, który jest jak tolach. robak W księdze Izajasza, w 41 rozdziale i 14 wierszu Bóg mówi do swojego ludu, nie bój się to lat. Nie bój się, nas przetłumaczyli, robaczku. Nie bój się robaczku Jakubie, ty garstko Izraela. Ja cię wspomogę, mówi Pan. A więc widzimy, że jest to, jest to słowo, które obrazuje słabość. Które obrazuje brak które okazuje niskość pozycji człowieka i jego bezsilność i bezradność. Tak jak robak, którego można po prostu zdeptać nawet przypadkowo. A więc spróbujmy najpierw podsumować, co możemy zebrać z tych wierszy. Oczywiście ktoś mógłby to inaczej jakoś zebrać. Ja zbieram to w ten sposób. I to nie jest żadne tutaj doktrynalne jakieś stwierdzenie. Jest to natomiast dla mnie jakaś wskazówka. Widzicie, naszym problemem jest to, że czytamy Biblię w innym języku i niestety wiele rzeczy nam umyka. Natomiast jak byśmy widzieli, jak to czytali ci pierwsi odbiorcy tych ksiąg, oni po pierwsze, jak wiecie, nie mieli podziału na słowa, po drugie nie mieli samogłosek, były tylko same spółgłoski w rzędzie, jedna przy drugiej i to jeszcze w drugą stronę. I oni musieli, jak oni czytali, to oni, wiecie, jak musieli być skupieni? Oni tam każdą literkę musieli się zastanawiać, trzy razy ten dany fragment, żeby dojść do tego, o co tu w ogóle chodzi, żeby odczytać w ogóle to. To nie było takie proste czytanie, jak my tutaj, wiecie, że czytamy pach, pach, pach, pach słowa, przeczytamy tego i już, i już zapomnieliśmy, czytamy dalej. O nie, nie, nie. Oni jak czytali, to oni to Raz i sprawdzaj czy, czy, czy, czy to sens ma, czy to się łączy z tamtym. Oni musieli długo, długo powoli czytać. Tak to, tak, to, tak, to było, tak to było pismo. I oni rozważali, rozmyślali. A kiedy zaczynają o tym pisać, co, co przemyśleli, o, to oni tam ciekawe wnioski wypisywali. Wiecie, że Żydzi mieli całe tomy tych swoich komentarzy do Starego Testamentu. I ci rabini tam się rozpisywali i we wszystkim widzieli Mesjasza wszystkim widzieli swojego mesjasza. I kiedy mesjasz przyszedł, powiedział tak, dobrze widzieli. Bo gdyż to wszystko co tam jest napisane, to o mnie świadczy. To o mnie świadczy. I pan Jezus jak wszedł tam z tymi uczniami do Emaus po swoim zmartwychwstaniu, to czytamy, że poczynając od Mojżesza przez psalmy i proroków, wyjaśniał im wszystko, co o nim było napisane w pismach a więc spieszmy to wszystko co tutaj żeśmy odkryli w tych krótkich tutaj hebrajskich słowach a więc mamy tutaj syna wspaniałego znakomitego potomka umiłowanego który jako robak przychodzi do ciernistego skalistego miejsca przynosząc zapłatę albo nagrodę w ziemi podwójnego owocu czy to możliwe, żeby w tych hebrajskich słowach kryła się, wskazówka przynajmniej, gdzież należy szukać głębszego przekazu tych wierszy. Oto wszyscy sędziowie czy wybawiciele, gdyż to słowo wiecie, sędzia, pamiętacie, jest to słowo pochodne od słowa Jezus, Jeszua, no, Zbawiciel, to jest takie słowo. To jest słowo, które tutaj jest użyte na sędziów, to jest takie właśnie słowo, które jest słowem, które zapowiada tego prawdziwego sędziego, Zbawiciela Który miał przyjść I przyszedł Oto ci wszyscy sędziowie Opisani w tej księdze W jakimś stopniu, jedni bardziej, drudzy mniej Ale wszyscy w jakimś stopniu Wskazują Na tego doskonałego Wybawiciela Który miał przyjść i przyszedł I spójrzmy teraz razem Do Księgi Psalmów Do 22 rozdziału Otwórzmy to miejsce Iż jest to kluczowe tutaj w naszym w dzisiejszym rozważaniu. Księga Psalmów 22 drugi psalm. W Nowym Testamencie <śmiech> <śmiech> <śmiech> <śmiech> W Nowym testamencie znajdujemy bezpośrednie cytaty z tego psalmu i nie ma wątpliwości że słowa, które tutaj Dawid wypowiada nie mówi tylko o sobie w jakiejś tylko części mówi tu o sobie ale mówi tu jako prorok mówiąc o tym co wydarzyło się w życiu naszego Pana i Zbawiciela od siódmego wiersza będziemy czytali ale ja jestem tola ale ja jestem tola ja jestem robakiem nie człowiekiem hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa wszyscy, którzy mnie widzą szydzą ze mnie wykrzywiają wargi, potrząsają głową Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Wszyscy rozpoznają ten fragment? Czego się tyczy? Nie ma wątpliwości tutaj, o kim jest mowa. Jakże to możliwe, że takie słowo użyte w opisie naszego zbawiciela, jakże to możliwe, że Dawid, natchniony tu przez Ducha Bożego mówi o tym, co dzieje się w sercu Mesjasza umierającego na krzyżu i on o sobie mówi ale ja jestem robakiem nie człowiekiem kiedy matka tego robaka, szkarłatnego właśnie. Miała urodzić swoje młode. Ona y, wchodziła na drzewo i przyczepiała się całym swoim ciałem do tego drzewa y, w taki sposób, że nie w sposób y, już sama nie mogła się od tego oderwać, od tego drzewa. Y, przyczepiała się do niego y, tak, że całkowicie przylegała do niego i pod sobą składała jaja i kiedy te jaja były gotowe aby już się wykluć ona oczywiście tym całym swoim ciałem chroniła te, te, te, te jaja aż do czasu kiedy te jaja mogły być gotowe do wyklucia to kiedy te, kiedy te larwy wyszły już z tych jaj one dosłownie przeżerały to ciało swojej matki i wychodziły na zewnątrz posilone jej ciałem, aby zacząć własne życie. A ona, kiedy one ją, wiecie, zjadały, krwawiła. I, i, i, i, i ta krew, która, która z niej się wylewała, zabarwiała tą część drzewa, na którym się znajdowała. I teraz sobie wyobraźcie takie drzewo pokryte setkami takich miejsc, pełnych krwawych plam dlatego ten dom został nazwany dębem szkarłatym, gdyż w tym okresie kiedy te, te, te larwy się wylęgały te drzewa wyglądały jakby były pełne krwi ale czyż nie jest to doskonały obraz naszego Pana który poszedł na drzewo krzyża aby tam nas zrodzić na nowo aby tam dać nam nowe życie aby tam, kiedy On przelewał swoją krew kiedy On cierpiał abyśmy my mogli uzyskać nowe życie oto On stał się jak ten Tola stał się jak ten robak gotowy, aby poświęcić swoje własne życie aby dać życie swojemu duchowemu potomstwu Oto jego drogocenna krew przelała się tam na tym krzyżu, aby przywieść wielu synów do chwały, jak mówili do Hebrajczyków. Oto on umarł tam, abyśmy my przez niego mogli żyć. I oczywiście tego nie wiem na pewno, ale nie zdziwiłbym się, gdybym się dowiedział, że krzyż był zrobiony właśnie z tego... Dębu Szkarłatnego. Jak mówię, tego nie wiem i to nie jest tak ważne. Ale kto wie, może kiedyś się dowiemy w wieczności. Myślę też, czy nie było tak, że kiedy Pan Jezus powiedział do tych tłumów, które za nim szły, że nie mogą mieć w sobie życia, jeśli nie będą jedli Jego ciała i nie będą pili Jego krwi. Czy przypadkiem wtedy Pan Jezus nie miał na myśli tego obrazu? Tego, co było, wiecie, w tamtym czasie dla, dla Izraelitów, to było powszechne. Oni wiedzieli te dęby szkarłatne. To nie było, wiecie. Oni wiedzieli o tym. Że, że taki jest ustanowiony przez Boga tutaj porządek życia tych robaków, Że jeśli te małe mają żyć, to one muszą zjeść ciało swojej, swojej matki i muszą wypić jej krew, aby wyjść i żyć jej życiem. I zastanawiam się, czy Pan Jezus nie miał właśnie tego obrazu na myśli, kiedy to powiedział nam, że jeśli my chcemy mieć życie w sobie, jeśli my chcemy mieć życie, to musimy jeść Jego ciało i pić Jego krew. Oczywiście nie literalnie, ale mówił tutaj o tej absolutnej społeczności z Nim. O tym całkowitym zjednoczeniu się z nim, o, tym, o tej jedności, jaką ta matka miała z tymi larwami. O tym oddaniu się dla nich, aby one mogły żyć, o tym poświęceniu się dla nich. Czy Pan Jezus, tutaj mówiąc te słowa, nie miał czegoś takiego właśnie na myśli? Że oto On idzie na krzyż, aby tam oddać swoje życie. Jeśli my wierzymy w to, co tam się wydarzyło. Jeśli my faktycznie w tym pokładamy naszą ufność. Jeśli my z całych serc. Nie w sobie samych, nie w własnych uczynkach, nie w naszej religijności. Nie w czymkolwiek innym. Nie w naszej dobroci, nie w naszych zasługach. Ale w tym, co On dla nas uczynił. Pokładamy ufność. I jednoczymy się niejako z Nim w Jego śmierci przez wiarę. Wtedy znajdujemy życie. Wiecieża pańska jest takim wyraźnym obrazem tego, który oczywiście jest, jak Pan Jezus powiedział, na pamiątkę. Nie jakoby powtarzać to, nie jakoby teraz tutaj dokonywać jakiejś transsubstancjacji, abyśmy my literalnie jedli Jego ciało i pili Jego krew. Ale jak Pan Jezus powiedział, jest na pamiątkę. Tej, tego prawdziwego krzyża tej prawdziwej śmierci tego prawdziwego męczeństwa tej prawdziwej krwi która tam na Golgocie, na tym drzewie krzyża przelały się za nas zostały wydane za nas abyśmy my mogli znaleźć życie i żyć pełnią życia która jest w nim jest jeszcze jedna ciekawa rzecz po trzech dniach to krwawe miejsce, gdzie te robaki ginęły, już nie było krwawe. Ale po trzech dniach było zupełnie zaschnięte i już nie było wcale szkarłatne, ale było białe i było łuszczące się. Także jak zawiał wiatr, to, to z tych pozostałości robaków leciał jakby taki pył, jakby śnieg. To Izajasz napisał, choć Wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Myślę, że jest tutaj nieprzypadkowe podobieństwo tych wszystkich rzeczy, ale jest tutaj obraz. Tego, który przyszedł, aby zbawić. Który powstał, aby ratować. Który powstał, aby chronić. Którym ten świat tak mało wie. Którym ten świat tak mało mówi. Chyba, że w słowach przekleństwa i w takim jakimś wykrzyknikach emocjonalnych. Chociaż o nim jest tak wiele napisane chociaż wiele się o nim śpiewa i wiele się o nim mówi, to jednak jakże wielu jest w kompletnej ignorancji. A jakże wielu jeszcze jest takich, którzy nigdy nie słyszeli Jego imienia. Także wielu jest na całym świecie tych, którzy nigdy nie słyszeli o Nim. Że przyszedł Ten, który nas tak umiłował, że samego siebie wydał za nasze grzechy, za nasze nieprawości, za nasze zło, w naszej bezsilności, w naszej słabości i On umarł w słabości i On umarł w ciele podobnym do naszego i On cierpiał i oddał swoje drogocenne życie abyśmy my nie przez Niego mogli znaleźć życie, to życie w obfitości jak wielki jest nasz Bóg jak łaskawy jest nasz Spawiciel jak Jego Słowo jest pełne ukrytych skarbów mądrości Wtedymy nasze głowy po bitwie. Zachęcam bracia, siostry, jeszcze chcielibyśmy chwilę spędzić modnąc się, rozmyślając nad tym słowem, dziękując naszemu Panu za to, co dla nas uczynił, jakim cudownym stał się dla nas Zbawicielem. Ja tak, Panie, chcę podziękować Tobie i uczcić Ciebie za Twoją wielką łaskę i za Twoją wielką dobroć i za Twoje wielkie miłosierdzie nad nami, grzesznikami. Żeś nie pozostawił nas w naszej bezradności i w naszym robactwie pełnym grzechu i brudu, ale żeś stąpił do nas, do tego ciernić, tego miejsca, na tą przeklętą ziemię, która rodzi ciernie i która... Jest pełna zła i nieprawości, to zło się potęguje i widzimy mimo naszego coraz zdobywania coraz większej wiedzy i tych różnych osiągnięć, to zło wcale, się wcale nie maleje, to więzienia są przepełnione, to policja ma ciągle ręce pełne roboty i w innych krajach wcale nie jest lepiej. Widzimy upadek nasz i słabość naszą i grzeszność naszą i słuszny Twój sąd i słuszną Twą karę, Boże, za nasze grzechy. A jednocześnie widzimy w pośród tego Twoją wielką miłość do nas i gotowość, by wydać samego siebie, aby nas z tego stanu ratować. Panie, Twoją wielką miłość, która zaprowadziła Cię na to drzewo krzyża, gdzie przelałaś Twoją drogocenną krew abyśmy mogli znaleźć życie i oczyszczenie i przebaczenie i wolność. Dziękujemy Ci i wielbimy Ciebie. Amen.